z rynku nieruchomości. Porady i sugestie. Co wiedzieć trzeba, gdy przyjdzie potrzeba? Zapraszamy! Wiadomości z rynku nieruchomości. Niespodziewany spadek sprzedaży nowych domów w październiku. Wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych w następstwie zwycięstwa Trumpa. Dobra wiadomość. Rynek realnościowy szaleje. Czego chce następne pokolenie nabywców w Ameryce? Czy Twój kolejny dach to będzie Tesla? Zdaniem rządu sprzedaż nowych domów jednorodzinnych spadła w październiku o 1,9% do sezonowo dostosowanego tempa rocznego na poziomie 563 tysięcy jednostek. Niemniej jednak wyniki sprzedaży w ciągu ostatnich 10 miesięcy były lepsze niż w 2015 roku. Analitycy twierdzą, że spadek ten jest prawdopodobnie tymczasową trudnością dla rynku nowych domów. Sprzedaże nowych domów jednorodzinnych zazwyczaj stanowią około 9% ogólnej sprzedaży nieruchomości. Mimo iż są jeszcze na historycznie niskich poziomach, to oprocentowania kredytów hipotecznych rosną od dnia wyborów. Greg McBride, główny analityk finansowy portalu Bankrate.com powiedział NBC News, że oprocentowanie wynika z oczekiwań i ostrzega, aby nie popadać w panikę. Rynek nieruchomości w kraju można opisać na wiele sposobów. Jonathan Smoke mówi, że rynek szaleje. Główny ekonomista Realtor.com powiedział San Jose Mercury News, że rynek przywołuje mu na myśl piosenkę pod tytułem Raging, ponieważ przewiduje coś, co się rozwija, jest dynamiczne i może ulec zmianie. Jonathan Smoke wskazuje na wieloletnie wzrosty sprzedaży mimo kurczących się zapasów i pewne fundamentalne zmiany. Obserwujemy więcej początkujących nabywców, więcej kupujących z pokolenia milenium i więcej nowych budów jako procent sprzedaży. Zdaniem ekonomisty, rynek ten jest dynamiczny i zmienny, więc można powiedzieć, że szaleje. Wydaje się, że pokolenie baby boomersów i millenialsów skupiano sobie całą uwagę, ale wygląda na to, że następna generacja, czyli obecni nastolatkowie już ma apetyt na posiadanie domów na własność. Według Better Homes and Gardens Real Estate 97% generacji Z uważa, że będzie kiedyś właścicielami domów. Sherry Kreis, prezes i dyrektor generalny firmy, powiedziała, że jest to pokolenie, które ceni posiadanie domu na własność. Na niedawnej sesji konsument pokolenia Z, zorganizowanej podczas konferencji i expo Realnościowców 2016, pięciu nastolatków mówiło o tym, jaki dom chcieliby posiadać na własność. Wszyscy powiedzieli, że chcą dużego domu, a niektórzy z nich wspominali o drewnianych podłogach, granitowych blatach i wysokiej klasy sprzęcie AGD. Akcjonariusze Tesla i SolarCity głosowali za wartą 2 miliardy dolarów uzją. Transakcja ta może utorować drogę do całkiem nowej generacji dachowych paneli słonecznych, których instalacja zdaniem założyciela firmy Tesla Elona Maska będzie tańsza niż w przypadku konwencjonalnego dachu. Powiedział on stacji CNBC, że w przyszłości to domy z tradycyjnymi dachami mogą należeć do rzadkości. Dach Tesla powinien pojawić się na rynku latem przyszłego roku.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 -m. Posiadłość datka 847-647-4000 Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm 1300 AM, 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu Tomasz Dudziński i wszyscy jego współpracownicy Życzę wesołych świąt. Słuchajcie radiowego magazynu. Osiadłość.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 4 i 3 żara okazja okazja okazja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 474000 847 647 4 i 30 lub w internecie posiadłość.com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 Dobra firma, doświadczeni agenci. Dzwonię już dziś 847 647 4000. 847 647 4 i 3.0, a w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 C.O.M. 847 647 4 i 3 zera Drodzy słuchacze Wesołych Świąt ho, ho, ho! Mikołaj Wam Drodzy słuchacze Radiowego Magazynu Posiadłość Życzy wesołych Świąt O Słuchacze radiowego magazynu Posiadłość, Wesoły świat!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 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Wiadomości z rynku nieruchomości. Właściciele domów znaleźli lepszy sposób na wypuszczanie kota. Krajowy Związek Realnościowców zachęcony najnowszym raportem Federalnej Agencji Mieszkaniowej. Wyższe oprocentowanie w 2017 roku może być niekorzystne dla rynku nieruchomości. Czy dom przyszłości nie będzie miał garażu? Sąd najwyższy w Kalifornii rozszerza definicję podwójnego pośrednictwa. Co to jest ketio? Cóż, to taki rodzaj patio, tyle że dla kotów. Według Realtor.com jest to nowy i szybko rozwijający się trend w całym kraju. David Murphy z CatCarpenter.com mówi, że Catio pomaga Twojemu kociemu towarzyszowi bezpiecznie korzystać ze wszystkich zalet spędzania czasu na świeżym powietrzu bez wnoszenia pcheł lub martwych gryzoni do domu. Cynthia Kemos z Ketiospace.com powiedziała, że w ciągu ostatniego roku zainteresowanie tym produktem wzrosło dwukrotnie. Zdaniem Krajowego Związku Realnościowców najnowszy raport na temat finansów Federalnej Agencji Mieszkaniowej jest bardzo zachęcający. W raporcie rocznym za 2016 rok FHA konkluduje, że Fundusz Wzajemnych Ubezpieczeń Kredytów Hipotecznych jest stabilny. FHA polega na funduszu, kiedy właściciel domu zalega ze spłatą kredytu hipotecznego. Prezes Krajowego Związku Rolnościowców William Brown uważa, że fundusz bezdyskusyjnie się sprawdza, a to znaczy, że jest to kolejny sposób mający pomóc kupującym zabezpieczyć swój wymarzony dom. Ponieważ raport jest pozytywny, National Association of Realtors również zachęca FHA do obniżenia składki na ubezpieczenie kredytów hipotecznych, dzięki czemu większa liczba kredytobiorców o niskich i średnich dochodach mogłaby pozwolić sobie na kupno domu. Mogą minąć miesiące, zanim rynek realnościowy odczuje pełny wpływ prezydentury Donalda Trumpa. Jednak Peter Keith, starszy analityk Piper Jeffrey powiedział CNBC, iż mówi się o bodźcu ekonomicznym, który pomoże konsumentom, ale mogą również pojawić się i przeszkody. Informowaliśmy niedawno o badaniu, które pokazało występujący w ciągu ostatnich dwóch dekad trend w kierunku większej liczby domów z większymi garażami. Ale to było wtedy, a taka jest przyszłość. Według Builder.com firmy takie jak KB Home i Trumark Homes już biorą pod uwagę to, jak nadchodzący wzrost liczby samochodów, które nie potrzebują kierowcy, wpłynie na projekty domów. Jedną z konsekwencji mogą być domy bez garażów. Raport przygotowany przez Goldman Sachs proponuje, że już w 2030 roku samochody, które nie będą wymagać kierowców, mogłyby stanowić 60% sprzedaży aut w Stanach Zjednoczonych. Greg Nelson, współzałożyciel Trumark, powiedział Builder.com, że więcej tego typu samochodów może również oznaczać więcej bardziej otwartych i spacerowych przestrzeni. Pośrednicy i eksperci do spraw rynku nieruchomości twierdzą, że nie spodziewają się wstrząsów w związku z bacznie obserwowanym orzeczeniem Sądu Najwyższego w Kalifornii w sprawie podwójnego pośrednictwa. Sąd uznał, że agent, który reprezentuje sprzedającego, ma obowiązek zachowania poufności informacji wobec kupującego i jego agenta, jeśli agent kupującego pracuje w tej samej agencji nieruchomości. Związek Realnościowców z Kalifornii wezwał sąd, aby nie rozszerzał roli podwójnego pośrednictwa, ale po wydaniu orzeczenia pracownicy Związku Realnościowców nie wierzą, by decyzja Sądu Najwyższego Kalifornii doprowadziła do jakiejkolwiek istotnej zmiany w branży nieruchomości.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 5000 wkładu własnego. Nie czekaj, dzwoń poszczegółowe informacje już teraz. 847, 6,47, 4000. 847, 6,47, 4 i Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847, 6,47, 4000. 847, 6,47, 4 i 30.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 847-647-4 i 3 847-647-4000.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 O, ho ho, ho! Ho, ho, ho, drodzy słuchacze, wesołych świąt Oho, ho, ho, Mikołaj, Wam, drodzy słuchacze, radiowego magazynu Posiadłość życzy wesołych świąt Oho, ho, ho! słuchacze radiowego magazynu Posiadłość wesołych świąt Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut.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 A COM 847 647 4 i 3 zera Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Drodzy słuchacze Wesołych Świąt ho, ho, ho! Mikołaj Wam Drodzy słuchacze Radiowego magazynu Posiadłość życzy wesołych świąt! Ho, ho, ho. Słuchacze radiowego magazynu Posiadłość wesołych świąt! Wiadomości z Rynku Nieruchomości Stany Centralne Ameryki bardziej przyjazne dla pokolenia milenium. Fotografowie postrzegają nieruchomości jako nowy rynek rozwojowy. Szczęśliwe ósemki? Może jednak nie. Milenialsi migrują z dala od wybrzeża Ameryki w głąb kraju. Tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez apartmentlist.com, które wykazało, że 8 z 10 największych miast przyciągających milenialsów w latach 2005-2015 zlokalizowanych było w głębi kraju. Miejsca takie jak San Diego pozostają w tyle, mówi reporter Los Angeles Times Philip Molnar, głównie z powodu wysokich kosztów mieszkaniowych. Autor badania donosi, że wśród 50 dużych obszarów metropolitalnych Charlotte, Houston i Austin odnotowały największy wzrost liczby mielenialsów. Migawki z aparatu kompaktowego już po prostu nie wystarczają w ofercie sprzedaży nieruchomości. Według Minneapolis Star Tribune to właśnie dlatego firmy zajmujące się fotografowaniem nieruchomości okazują się być jednym z najszybciej rozwijających się segmentów działalności. Mike McCaw, założyciel SpaceCrafting, powiedział Star Tribune, że handel elektroniczny sprawił, iż wzrosło zainteresowanie lepszymi zdjęciami. Jego zdaniem, oglądając oferty w internecie, konsumenci spodziewają się zobaczyć wysokiej jakości zdjęcia, ponieważ często je pobierają, powiększają i dzielą się nimi z rodziną i znajomymi. Wiele osób wierzy w szczęśliwe liczby i wydaje się, że niektórzy doświadczeni sprzedawcy domów w Ameryce wyceniają swoje domy tak, aby wydawało się, że przynoszą więcej szczęścia. Realt dodatkam donosi, że coraz większa liczba chińskich nabywców na rynku amerykańskim sprawia, że czasem można spotkać domy wyceniane na kwotę dla przykład 888 888 dolarów lub nawet na 8 888 888 dolarów. Jak można się domyślać, ósemka to w kulturze chińskiej szczęśliwa cyfra. Ale czy strategia cenowa działa? Według Realtor.com domy wyceniane na szczęśliwą kwotę sprzedawały się średnio jedynie o 0,32% szybciej niż inne nieruchomości w ich sąsiedztwie. Różnica tak mała, że aż nieistotna. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 sprzedaży. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwonij już teraz 847-647-4000. 847-647-4000 lub zobacz w internecie pod adresem posiadłość.com.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 4 i 3 zera.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 847 4000 847 647 4 i 3 0 847 647 4000 Agenci i Star Realtors Twoimi oczami po rynku nieruchomości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 Magazyn radiowy Posiadłość 847 647 4000 Internet posiadłość.com Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 Życzę wesołych świąt. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem. www.posiadłość.com Glenview. Okazyjnie tani, duży murowany dom.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 Yeah, yeah.